Aktualności jedynki Ewa Worobiec. Zapraszam. Trwa liczenie ostatecznej kwoty rekordowej zbiórki Łatwo Ganga w, w, na walkę z rakiem. Twórca internetowy w ciągu dziewięciu dni transmisji zebrał ponad 257 milionów 549 tysięcy złotych. Do akcji włączyły się osoby znane w internecie i poza nim.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 Ekstradycja z Izraela prezesa Zonda Krypto jest możliwa, uważa adwokat Tymoteusz Paprocki. Przemysław Kral, który prawdopodobnie przebywa na terenie tego kraju, ma izraelski paszport. Prawnik podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem, że od 2001 roku Izrael nie wyklucza już ekstradycji własnych obywateli. Kluczowym elementem w tej sprawie jest po pierwsze w ogóle ściganie prezesa Zonda Krypto przez prokuraturę, dlatego że na dzisiaj nikomu zarzutów nie postawiono, natomiast jeżeli taki wniosek do Izraela w przyszłości byłby złożony oraz będziemy mieli zasadę podwójnej karalności, czyli czyn jest przestępstwem zarówno w Polsce, jak i w Izraelu, a tutaj należy uznać, że tak też będzie, to istnieje możliwość, aby Izrael swojego obywatela wydał. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Do śledczych zgłaszają się kolejni poszkodowani, może być ich nawet 30 tysięcy. Jak donosi Gazeta Wyborcza, kontrolę nad spółką Zonda Krypto w 2018 roku mieli przejąć Rosjanie powiązani z tak zwaną mafią tambowską. Polska idzie o krok dalej w sprawie umowy handlowej Unii z Mercosurem. Chce wnioskować do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o wstrzymanie umowy, która zacznie obowiązywać w piątek. Mówił o tym w Luksemburgu minister rolnictwa Stefan Krajewski. Polska od początku kwestionowała umowę z Mercosurem. Kiedy większość unijnych krajów ją zatwierdzała, Polska była przeciwko. Dlatego zdecydowała się na zaskarżenie umowy do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, ale orzeczenia sędziów należy się spodziewać mniej więcej za kilkanaście miesięcy. Polska chce więc do tego czasu wstrzymania, stosowania umowy, powiedział mi minister rolnictwa Stefan Krajewski. Już później nie będzie możliwości odwrócenia, zwrócenia rolnikom poniesionych strat. Polska obawia się napływu taniej żywności z Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju. Mówimy o wołowinie, mówimy o etanolu, o drobiu. Minister rolnictwa wymienił tak zwane produkty wrażliwe. Polska obawia się, że sprowadzane z krajów Ameryki Łacińskiej zaleją unijny rynek. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Katowice są gotowe do bycia polską stolicą kultury w przyszłym roku, ogłosiła minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. Wkrótce zostanie ogłoszony szczegółowy plan imprez.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 To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Ostrzeżenia przed przymrozkami dla prawie całej Polski z wyjątkiem województwa opolskiego. Spadki temperatury od minus 1 do minus 4 stopni przy gruncie nawet do minus 6. W dzień na północnym wschodzie słaby, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura we wtorek od 7 stopni na północnym wschodzie i nad morzem. 11 w centrum do 15 na zachodzie.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 Noc z reportażem. Dobry wieczór, Antoni Rokicki. Rozpoczynamy ostatnią odsłonę Nocy z reportażem. Czy słyszeli Państwo o Manhattanie w Stoku? To największy wieżowiec w mieście i jestem pewien, że zaraz, kiedy wysłuchamy wspólnie reportażu Joanny Sikory... To będzie, będą chcieli Państwo tam pojechać i zobaczyć ten budynek. Ja jutro właśnie wyruszam w delegację do Białego Stoku i tak myślę, czy zobaczę Manhattan po drodze? Zauważyłam, że głównie skupiliśmy się na historii dziesięcin i to było tak właściwie trafne, bo gdybyśmy mieli śpiewać o tym, co teraz tutaj jest, to, to w sumie nie za bardzo mielibyśmy o czym. Jak mało się dzieje, no prawie nic, to no, taka nuda. No. Jak przychodzą wakacje, no to widzę seniorów siedzących na oweczkach. A teraz to jakoś to się wyrównało i wszystko pięknie, ładnie. Najładniejsze miejsce chat na dziesięcinach to takie łąki od strony TBS-ów. Tam ładnie zachód widać. Zachód słońca i na garażach się siedzi i na przykład z przyjaciółką gadamy o czymś. Przesiadowałem z znajomymi swoimi. I było naprawdę super, bo było ciepło i można było trochę posiedzieć na tej górce i się poopalać. Most? Tam często się macha do tirów, aut i oni ci wtedy trącą. To jest takie zawsze zabawa jakaś. Z każdym dniem i z każdym miesiącem odkrywam coraz więcej. Chomiczówka, chomiczówka Pierwsza dziewczyna, pierwsza lówka Pierwsze imprezy, klanie na balkonach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 Chomiczówka, chomiczówka, wysypisko, radiowo, lotnisko, bemowo Chomiczówka, chomiczówka, tutaj przedszkole, szkoła 106 Chomiczówka, chomiczówka, pod hutą liceum, inni zawodówka Rozszaskany szybowiec na bloku, samobójczy skok zakochanej pary Nie do wiary.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 jeszcze innych zmienił ich smak Każdy kamień to inna historia W trudnej windzie ja w krótkich spodniach Trzymam kapsle w kolorowych foliach Liczę piętra, a głowa jest wolna Nie dotyczy mnie nic tego, co teraz Żaden hajs, ani krótka kariera Rokem drolowego, och, sztablera O biczówkach, o biczówkach. Radio Jedynka. Na białostockich dziesięcinach wiejskie krzyże wciąż stoją przy klatkach schodowych. Przypominają o czasach, kiedy nie było tutaj wieżowców, a stały snopki zboża. Budowa osiedla z wielkiej płyty ruszyła pod koniec lat 70. Wtedy też architekturę zdominował wspomniany już przeze mnie Manhattan, czyli największy budynek w całym mieście. Uwaga! W latach 90. o dziesięcinach mówiono... Kraina latających noży. Ale dzisiaj jest już na szczęście spokojniej. O osiedlu mówi się za sprawą pewnego projektu o nazwie X-Life. To taka inicjatywa, która połączyła młodych mieszkańców Białego Stoku, ale także artystów Krzysztofa Kiziewicza, Swadę, Niczosa, Brindala i Manolo. Razem stworzyli utwór hymn dziesięcin. I teraz właśnie zapraszam Państwa na reportaż Janny Sikory z Radia Biały Białystok a reportaż nazywa się Hymn Dziesięcin. Zapraszam. Halo, co tam? No siema, jesteś na chacie? Jestem. A co, jesteś na dyszkach? Można powiedzieć, że dziesięciny miały kilka twarzy i pewnie jeszcze kilka twarzy kolejnych będą miały w najbliższych latach. Było pusto, było błoto po kolana, się brudziło, nie było ulic. Wszystko tak samo zaczynało żyć te osiedle, budować się raczej. No i się przemieszkało te 40-latek. Mój tata mówił, że tutaj był klimat taki niebezpieczny. Kraina latających noży. Na dziesięcinach można zauważyć bardzo szybką wymianę pokoleniową. W moim bloku pierwszych mieszkańców można na palcach ręki policzyć. Zbieraliśmy różne historie, tak żeby na to osiedle spojrzeć z różnych perspektyw. Zebrane dźwięki osiedla stanowiły podstawę hymnu dziesięcin, który żeśmy wspólnymi siłami wytworzyli. Dzieciaki uczyły się rapować, uczyły się pisać teksty, przekazywać to dalej. Te dziesięciny w utworze dzieciaków to takie same jak moje dziesięciny sprzed 35 lat. Każde pokolenie też wnosi inną opowieść. No jesteśmy na mostku przy rzece Białej, w miejscu z którego widać w zasadzie dziesięciny 1 i dziesięciny 2. Jak spojrzysz w lewo, to widzisz Manhattan, czyli Halera 40 no i widać te nasze bloki Rzębinową, Palmową, Zagórną i w samą ulicę Dziesięciny. To było też fajne miejsce, żeby zaprosić dziewczynę i sobie połazić, nie? Tutaj gdzieś tam posiedzieć. Zresztą nie było tutaj nawet miejsca, żeby sobie spokojnie usiąść i pogadać, bo w tamtych czasach w pierwszym, drugim, trzecim latem było mega oblegane. Każdy miał jakąś tam swoją część tych łąk Generalnie tu przychodziliśmy tak, albo na ten mostek, albo z 200 metrów od niego. Wydawało się dość zwykłym osiedlem, szarym. Potem człowiek się zaczął interesować, kiedy powstało. W wieku XIX była wieś Dziesięciny. W latach 50. architekt Michał Bałasz zaproponował osiedle domków jednorodzinnych na Dziesięcinach przy Dębowej, Akacjowej. To są te domki takie niskie, które widzimy jak wjeżdżamy w Gajową od Antonikowskiej. <laughs> Zapraszam. Dzień dobry, Jesteśmy na osiedlu Antoniów. W zasadzie to są teraz dziesięciny jeden. A geodezyjnie to jest wysoki stoczek. Ulica Akacjowa. Akacjowa powstała w 1955-6 roku. Właściwie wcześniej były plany, bo w tym roku właśnie ten teren dziki, zarośnięty śnieguliczką i zestawami po drodze, został podzielony na działki budowlane. To były lata powojenne. Białystok został bardzo zniszczony. No, podjęto decyzję o umożliwieniu mieszkańcom i chętnym, nie tylko mieszkańcom, przekazania działek pod budowę domków jednorodzinnych. Zaczęła się budowa. Myśmy się wprowadzili w przed Boże Narodzenie 1957 roku. Domki w ogrodach tonęły. Za ogrodami były pola uprawne. I zdarzało się, że brałam książkę ze sobą i szłam. Siadałam między zbożem i czytałam. Było to fajne. Poza tym też opłotkami chodziłam do swojej babci na ulicę Zagórną. Zagórna, za górą jest usytuowana. Lubiłam tamtędy schodzić, tam była taka ścieżka przy czterech wierzbach. Te wierzby jeszcze są dzisiaj, ale dwie. One na pewno mają ponad 100 lat. O, i... Dom rodzinny mojej mamy, to jeszcze jak budowane było osiedle dziesięciny, dwa to chyba jest teraz, to jeszcze służył jako budynek administracyjny. Piękny drewniany dom, do którego w snach od czasu do czasu zaglądam. Szczygieł to był dom wybudowany w tym samym czasie na osiedlu jak dom moich rodziców i któryś ze szczegółów to mój rówieśnik a wnuk tam mieszka mhm. Adam był z czterdziestego piątego bo na pewno tu biegali razem Jesteśmy na dziesięcinach w samym centrum wszechświata znajdujemy się w moim studiu nagrań na ulicy Gejowej do ja pamiętam, że dziadek jak tu się wprowadził to oczywiście były czasy powojenne, tutaj nic nie było, wioska, jakaś droga rozwalona, pan z urzędu, który powiedział gdzie jest posesja, ale też Powiedział, że ponieważ nikt tu nie mieszka i nie wie, on, czy ktoś tu będzie mieszkał, to można zboże uprawiać dalej. I Dziadek mówił, że tam się w ogóle te ciągnęły te pola jeszcze długo dość. No oczywiście do momentu, kiedy tu rozparcelowano i powstały nowe posesje i tak dalej, babcia opowiadała, tak pamiętam, no, że elementy, że kopanie studni czy coś, więc były takie rzeczy też tutaj na dziesięcinach. W latach 60. -tych, 70. -tych zaczęły tam powstawać modernistyczne klocki, wille jednorodzinne. No a potem lata 70-80 to już wejście wielkiej płyty na całego i zmiana charakteru dziesięcin z osiedla jednorodzinnego na osiedle wielkopłytowe. Tak, wciąż się budowały. Tak jak ja na przykład mieszkam za Zagórna 8, to jest blok za Hermesem od razu, to ten wieżowiec dopiero od podstaw zaczynał i tam hen w głębi wszystko od podstaw zaczynało się budować. No oczywiście miejsca super zabaw, no nie budowy te właśnie tych wszystkich bloków, które dzisiaj stoją, no to w dzieciństwie to jest super miejsce do tego, żeby sobie spędzać czas zamiast na placu zabaw to właśnie w ten sposób z kolegami. Wykładowcą mojego brata był Henryk Toczybłowski, jeden z współprojektantów dziesięci. gdzieś tam się pojawiały historie związane z tym. Co to pan Henryk opowiadał studentom i jakie anegdotki przynosił. I na przykład jedną z anegdotek było to, jak powstawały poszczególne bloki. Na przykład pojawiała się historia taka, że projektowano z tego, co akurat było na stanie Fadomu, czyli projektowano na bazie danych płyt, które były dostępne, i tak składano bloki. Druga historia, którą sprzedał mi mój brat, która jest trochę wulgarna. Ale spróbujmy. Otóż pan Henryk Coczyłowski przytaczał taką anegdotę, że zaprojektował wieżowce schodkowe po to, żeby było w nich mniej mieszkań, ponieważ mieszkańcy wiadomo, że produkują ścieki. Ogólnie rzecz biorąc, nie nazywając wprost po imieniu co produkują i te ścieki spływają do kanalizacji, potem z kanalizacji wpływają do rzeki Białej, z rzeki Białej do Supraśli, z Supraśli do Narwi, która łączy się z Bugiem, a następnie wpływają do Zalewu Zegrzyńskiego, z którego korzystają mieszkańcy Warszawy. Czyli de facto kąpią się w ściekach mieszkańców Dziesięcin. W ten sposób Henryk Toczydłowski miał przyczynić się do tego, że w Białymstoku powstała oczyszczalnia ścieków po to, żeby mieszkańcy Warszawy w Zalewie Grzyńskim nie musieli kąpać się w tym, co dopływa do nich z Stoku. Jest y, wspaniały bazarek z warzywami. Co sobotę można znaleźć jakieś fanty kiedyś. Był tylko sklep, tego bazarku nie było, a na sklepie było napisane dziekucharek 6, tam Cycek 12. Klimaty typowe. Zdemolowani będą mi płacić. mi do tego, Klimaty dziesięcińskie, no. Właśnie Ryneczek jest też takim miejscem dla wszelkiej maści, kolesi, którzy oprócz handlu też lubią sobie po prostu przyjść i pogadać, nie? Nie mają co robić. Wiadomo, że tu jest centrum wszechświata dziesięcin. I, <suszy> zawsze się spotka kogoś, zawsze się coś załatwi i, i zawsze jesteś na bieżąco co, w, w jakim bloku się dzieje. Taki ten... taki burneczek. Bluzgi zaraz polecą jakieś... I tyle w tymacie. Niesamowite, że jesteśmy w centrum dziesięciu, no a ja się czuję jak na Marszałkowskiej w Warszawie, naprawdę. No i znowu przejechał samochód, proszę bardzo. Rejestracja BSK, także dużo zagranicznych wjeżdża to raczej centrum jest, bo i kościół niedaleko, i przychodnia. Kościół? Tak, Onż to kamienie zakładał pod ten kościół, ale już sam nie żyje 21 lat, jak odszedł, a kościół jest. Parafia świętego Kazimierza została założona pod koniec lat 70. W latach 80. -tych. zaczęto odprawiać pierwsze nabożeństwa w kościele dolnym. Parafianie przychodzili i sami budowali kościół po to, żeby jak najszybciej zrealizować przynajmniej Tę część dolną, w której można było odprawiać nabożeństwa, gdzie można było organizować komunie, święte śluby, wierzmowania, odprawiać pasterki, nabożeństwo wielkanocne. Też bardzo ciekawy projekt Jana Krutula, z którym wiąże się kolejna anegdota. Otóż Jan Krutul mówił, że jest to kościół symbolizujący Arkę Pana, natomiast koledzy po fachu mieli się stukać po głowie i mówić, no tak, tylko ta Arka płynie do góry dnem. Także kościół na pewno pomagał w budowaniu społeczności na dziesięcinach. Przed kościołem stoi pomnik Głaz Solidarności. Ważne miejsce na mapie sakralnej Białego Stoku. I po drugiej stronie ulicy Antonikowskiej niedługo potem powstaje Cerkiew Ducha Świętego i te dwie świątynie, czyli Kościół Świętego Kazimierza i cerkiew Ducha Świętego są takimi dominantami w tej części Białego Stoku. Drogi się nie zmieniły, chodniki się nie zmieniły To samo wąsko, parkingi nieporobione Na byłego Berlinga, obecnego Halera Przy tym muralu nieszczęsnym Zenka, Martyniuka To tutaj w tych wieżowcach było dużo znajomych Bardzo właśnie mieszkały klimaty hard hardkorowe też Tu wjeżdżamy w sobie w uliczkę przy Manhattanie nic się nie zmienia oprócz elewacji ten napis był na tamtej części jeszcze na zdjęciach mam gdzieś po środku budynku właśnie sobie schodził ten napis tak w dół Manhattan nie pamiętam czy przez jedno T, czy przez dwa T musiałbym odgrzebać swoje zdjęcie Manhattan czyli jeden z największych zwierzowców w mieście, który jest tak naprawdę jak duża wieś pod względem liczby ludności. Symboliczne jest to, że w dalszym ciągu możemy odnaleźć elementy wiejskich dziesięcin, czyli układ ulic, układ starych dróg. Możemy doszukiwać się nawet układu tej starej struktury dziesięcin, wędrując między blokami i natykając się na krzyże ku te, które stały niegdyś przy drogach z dziesięcin na zawady, czy gdzieś wyprowadzających na pola. Dzisiaj te krzyże stoją często przy blokach z wielkiej płyty i sąsiadują z wyjściami do klatek schodowych, co jest dosyć surrealistycznym zestawieniem.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 8 już były celtyki wymalowane na murach i pod mieszkaniami, bo potrafili sobie tak znaczyć teren. I to był czas panujących bejsboli. Pamiętam dużo takich środowisk kryminalnych, które wychodziły gdzieś tam co chwila z więzienia i tak dalej i pamiętam, że tego było dużo, nie tylko, że my jak mieliśmy wtedy kolorowe fryzury niebieskie, czerwone włosy, dredy i tak dalej, i tak dalej. niektórzy to byliśmy jednak tymi frikami takimi swoimi nie? czyli jakby nikt nas nie ruszał mieliśmy jakieś tam normalne bytowanie tutaj na swoim podwórku a jak nie znali kogoś twarzy się nie znało no to zanim się wytłumaczyło, że to jest mój kumpel on idzie do mnie, nie? a to dobra, szacunek nie? I, tak dalej, i tak dalej, możecie przejść no i tak mi się skojarzyło właśnie ten budyneczek popisany w, w jakieś tam Legie Warszawa powieszono krzyże celtyckie, skinowskie napisy i tak dalej, i tak dalej. Zagórna 11, kryminalna 11, mówiło się o tym bloku, że brat wychodzi z tego więzienia, a drugi akurat wchodzi do więzienia i system zmian. Możliwe, że po prostu efekt zatłoczonego mieszkania trzeba było przeciąć kryminalnym wyczynem i pójść siedzieć, bo akurat brat wychodzi, <śmiech> a mieszkania nie były zbyt duże. Pamiętam jakieś tam gonitwy, pamiętam przebłyski w tych... Przewróconych nysek policyjnych pod, pod tymi wieżowcami, które właśnie widać, ten, ten z lewej strony, taki dłuższy. To był policyjny, ten krótszy, taki szary, to był wojskowy. No i co? Najciemniej pod latarnią, tak? Tam mieszkało najwięcej e, środowisk słodziejskich właśnie w tym milicyjnym bloku. Czyli tak, czy jakby były to dzieci policjantów, no. Agresja była wszędzie, więc e, też miała wpływ i na mnie jako ośmioletniego chłopaka. Po prostu chuliganiłem strasznie. Przez dwa pierwsze lata w szkole 38. siedziałem na oślej ławce. Ja tego po dziś dzień nie rozumiem i pamiętam taki moment w życiu, gdzie moja mama przychodząc na wywiadówkę do szkoły widzi klęczącego Krzysiaki Ziewicza z rękami uniesionymi do góry na tle klasy a v klasě sědí sami rodzice. Moja mama na oczach tej pani wychowawczyni wyciągnęła mnie stamtąd i powiedziała, że już mój syn tutaj w tej szkole nie będzie chodził i ta akcja wywołała reakcję w postaci nie, płaczącej pani, że ona już więcej tego nie będzie robić i tak dalej, ale jedną rzecz zapamiętałem z tamtej sytuacji, to taka, że miałem bardzo duże wsparcie u mamy i to było wspaniałe, bo wtedy ten okres chuliganienia gdzieś mi się skończył. W sensie takim, że mama tym jednym gestem pokazała, że ja jestem wartościowym człowiekiem. Nie? To było niesamowite, bo ja się bardzo mocno zmieniłem i, i zacząłem swoją drogę, która po dziś dzień jest taka, że działam z ludźmi, pomagam ludziom, tworzę z ludźmi. No i jesteśmy w momencie tutaj na dziesięcinach, gdzie wymyśliliśmy warsztaty z dzieciakami, wymyśliliśmy różnego rodzaju akcje gdzie dzieciaki mają dostęp do nas, czyli do najlepszych ludzi w tym kraju, jeżeli chodzi o warsztat muzyczny, warsztat rapowy, warsztat wizualny czy fotograficzny. I to nie bez powodu, żeśmy zrobili, dlatego że w momencie, kiedy dzieciaki muszą się zdecydować, gdzie iść z tymi, mam nadzieję, rozbudzonymi pasjami, no to mają na talerzu ekipę niezależnych ludzi: Swada, Nicos, Bryndal, Manolo. Ja jako twórca dajemy im wszystko co najpiękniejsze i mówimy, że da się wyżyć z pasji. I zanurzyć się w muze. Więc co? Dziesięć Czy jesteście gotowi? słyszę. jeszcze raz. Czy jesteście gotowi? Projekt był fajny, bardzo fajny. Moim zdaniem to był chyba najlepszy projekt, jaki dotychczas chyba powstał z muzyką ogólnie. Ale też mieliśmy okazję poznać bardzo fajnych twórców. Dowiedziałem się na pewno dużo informacji na temat tego osiedla. Nie znałem go z takiej strony, ale na pewno ten projekt dał mi dużo też do myślenia. Bardzo długo się zastanawiałam nad wyprowadzeniem ogólnie i tak trochę mnie to trzymało, ten sentyment do miasta do ludzi tutaj, ale jakoś tak czułam, że chyba potrzebuje po prostu zmiany, no i padło na tą Gdynię, ale to jest takie przedłużenie domu dla mnie trochę, to osiedle, że mój dom jest na Zagórnej w bloku, ale równie dobrze jest tutaj w lesie przy torach, bo budowaliśmy tam szałasy, jakieś takie mega, mega fajne konstrukcje z, z przyjaciółmi, albo ta łąka tutaj, jakby tyle pięknych wspomnień mam z tej łąki, że no nie wiem czy z jakiegoś innego miejsca mam takie fajne wspomnienia, takie znaczące w moim życiu. No też po prostu wszyscy ci przyjaciele moi, jakby ja też do 15-16 roku życia jakoś nie zagłębiałam się bardziej w Białystok. Siedziałam na tych osiedlach tutaj, jakieś ławki, nie ławki pod blokami, chodziło się do znajomych i te bloki, dosłownie jakby grafity jakieś robiliśmy też, nawet mazaliśmy te wszystkie ściany i Kocham takie obdarte bloki i czuję w nich po prostu serce i ten taki tętniący, w ogóle ludzki jakiś byt w tym wszystkim. Wróciłem w świat w okolicach 99 roku i wracałem też cały czas. Nie było mnie tam parę lat jak wracałem, no to wracałem tutaj. No, rodzice mieszkają do dzisiaj, znaczy tato przy Jerzę Czuję mocno, że jestem stąd i mimo, że przez jakiś czas w życiu tu nie mieszkałem, to tutaj powroty. Dom babci to zawsze się raczej kojarzy dobrze i, i ja się też tutaj czuję dobrze i mam nadzieję, że to jakoś słychać w tym, co robimy też. Zauważyłam, że głównie skupiliśmy się na historii dziesięciń i to było tak właściwie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 Ja się na tym osiedlu urodziłem, na tym osiedlu dorastałem i dane mi było cztery miesiące temu z tego osiedla wyjechać już na zawsze. Chociaż jak słychać dzisiaj wracam i staram się zapisać najpiękniejsze rzeczy. Mogę powiedzieć, że nie byłbym tym, kim jestem, żeby nie te dziesięciny. Dlatego też oddaję hołd, jakie by one nie były dzisiaj. Na skalniaku już czekam. A, dobra, to idę, pa. Okej, okay, na ra. Był to reportaż Joanny Sikory, hymn dziesięcin. Opowiadali. Autor projektu X-Life Krzysztof Kiziewicz. Autor osiedlownika Andrzej Kłopotowski. KALCZER. Joanna Jaworowska, cynamonowe ptaki. Stefania Romanowicz. Wiktor Szczygieł, Swada, uczniowie Szkoły Podstawowej numer 38, Adam Lewandowski, Michał Jabłoński, Nikola Magnuszewska, Igor Niczyporowicz, Maria Staszkiewicz, Miłosz Siwy i Tomasz Mietłowski. W audycji wykorzystano nagrania z projektu X-Live dzięki uprzejmości jego twórców. Tamtoroczna trasa pękło się do Kanada i USA i pierwszy przylot do Nowego Jorku. Perkusista Flower nas zabiera z lotniska jedziemy, jedziemy zostawia nas na Brooklinie. Pierwszy sklepik, do którego wchodzimy, żeby zjeść coś. Pierwsza osoba, która się odzywała do nas, nie, dość, że po polsku, próbował wysępić od nas na piwo i tak dalej. Koleżka od razu mówi, że jest skąd, jest z 10 dziesięciny są wszędzie, nawet na Brooklynie w Nowym Jorku. Był to reportaż Joanna Sikory, hymn dziesięcin. Reportaż znajdą Państwo na stronie Radia Stok. Ona miała na imię Marlena i marzyła się jej wielka scena. Zawierała więc znajomości, odchudzała się z kości na ości. Chłod Po u Zapędowskiej i modliła się do Matki Boskiej. Matki Boskiej. I jak życie Twoje się zmienia Mocą pozytywnego myślenia, myślenia Zenon parcie na szkło miał ogromne Robił rzeczy, o których nie wspomnę Aleć pomimo życiowych kolizji wow, wow, Topią wow. swego wystąpił na wizji na dzielnicy już twarz jego znają, znają, znają. Marzycielom za przykład go dają, dodają. Więc dziękuję Zenon Bogu co dnia, że wystąpił na widowni. Jaka to melodia! Zenonie, Zenonie, poszły konie po betonie. Popatrz jak życie twoje się zmienia. Mocą Pozytywnego myślenia, myślenia. Jadzia ostro z wagi zejść chciała, na siłowni wciąż harowała, suplementety brała i odżywki, wszystkie diety zdała na wyrywki. się meca nawet łykała, łykała, I udało się dzisiaj, choć chora, to utrata wagi jest spora! Jest spora! Jadwigo go, jesteś wśród lasek. Pierwszą legą, popatrz jak życie, twoje się zmienia mocą. Pozytywnego myślenia, myślenia I Pozytywne myślenie na antenie jedynki. Czuję, że częściej w tym programie będzie teściowa śpiewa się, pojawiała się. To jest taka oryginalna nazwa, teściowa śpiewa. Zespół założony przez Beatę Włupczonek, ale także zięcia Marcina Milanowicza. Poznałem ich 9 lat temu, kiedy zrobiłem reportaż Teściowa, zięć i gitara. I od tamtej pory nasza znajomość radiowa trwa Bata Łubczonek przez wiele lat pracowała w bibliotece lekarskiej Podczas wakacji, kiedy jechała z rodziną na przykład na Kaszuby Brała zięcia pod pachę, gitarę i śpiewali Tak powstał zespół Teściowa Śpiewa Co ważne, grupa kultywuje warszawską gwarę Posłuchajmy rozmowy, którą dzisiaj nagrałem, wczoraj, z wyjątkową barwną warszawianką Beatą Łubczonek. Jestem na Mokotowie, w bardzo ważnym miejscu, na balkonie teściowej śpiewa. No, szanowni państwo, tutaj klawe nagrania są dokonywane, prawda? No, przeważnie to są rapy dotyczące lektur albo moje takie geriatryczne nawiki. No, jako influencerka geriatryczna głównie tutaj na balkonie funkcjonuje. Bata łupczonek zespół Teściowa śpiewa. Zgadza się oraz rap Teściowa. No i influencerka, to po prostu jest prawda skomplikowane. Wszystko zaczęło się od tego, że razem ze swoim zięciem grałaś, śpiewałaś na wakacjach. Dokładnie tak, a potem właśnie na konkurs Muzeum Powstania Warszawskiego na Piosenkę dla Warszawy, Przebój dla Warszawy napisaliśmy z zięciem, to znaczy ja napisałam słowa zięć muzykę, piosenkę Warszawski Słoik i tak się zaczęła cała potem przygoda właśnie jako teściowa śpiewa. I w ogóle gwara warszawska i warszawskie klimaty to był początek od, od czego się zaczęła teściowa śpiewa. A dlaczego to akurat jest dla Ciebie ważne, żeby śpiewać gwarę warszawską? To są raczej elementy gwary, nie powiedziałabym, że to w całości jest gwara, ale po pierwsze dla mnie to jest ważne, dlatego że jestem warszawianką. Marzę o tym, żeby ten etos warszawiaka, takiego charakternego, fajnego przywrócić, bo on trochę z różnych powodów historycznych i tak dalej został zapomniany albo obśmiany. A myślę, że to jest ważne, żeby promować właśnie pozytywne, bo... To, co ja uważam za, za etos warszawiaka, to jest właśnie taki pozytywny, charakterny, gościnny, z fantazją typ, który się potrafi odnaleźć w każdej sytuacji, prawda? Wystarczy obejrzeć sobie zakazane piosenki, to zrozumiemy, o co chodzi. No, ja jestem Don Kichotem walki ze stereotypami wszelkimi, bo po prostu stereotypy to jest jedna z gorszych rzeczy, jaka się po prostu przytrafiła ludzkości. Niektórzy, żeby dbać o jakąś gwarę, tworzą różnego rodzaju wielkie projekty, a ty po prostu śpiewasz, grasz, robisz to w taki delikatny sposób. Bo też myślę, że ważne jest, żeby zobaczyć, że gwara i w ogóle folklor warszawski to nie jest tylko to, co już było, czyli z całym szacunkiem dla zespołów, które odtwarzają tylko te wszystkie piosenki Grzesiuka i stare przedwojenne kawałki, ale to trochę już, gdyby tylko to było, to ten folklor by był, funkcjonował tylko na zasadzie grup rekonstrukcyjnych. A chodzi o to, żeby pokazać, że ten folklor żyje i między innymi my to robimy, robi to, nie wiem, Justyna, Jary robią to, nic po nie, w inny też sposób, robi kapela Stair, różne są zespoły, które pokazują, że folklor miejski, warszawski, warszawski żyje. Od ilu lat jesteś na scenie? Od jedenastu będzie niedługo, tak, od jedenastu. Mhm. Ja myślę, że jest coraz większe zainteresowanie taką muzyką, coraz bardziej się rozwijają festiwale, na przykład Festiwal Grzesiuka. Taka impreza była, która niestety ku mojemu ubolewaniu już nie istnieje, a mianowicie turniej Olaur Wiecha, tego już nie ma, ale jest festiwal Grzesiuka, na który bardzo zapraszam zawsze w okolicach urodzin mistrza Grzesiuka, czyli w maju są te, te, te festiwale na Sielcach. Tam, gdzie mieszkał i tworzył. No i są właśnie konkursy piosenek. Grzesiuka śpiewają, ale też ludzie śpiewają swoje piosenki, czy jakieś inne tam stare przedwojenne kawałki. Koncerty różnych znanych wykonawców. Jan Emil Młynarski, Pablo Pawo grał. Czy młodzi też chcą słuchać utworów, które są... O tej starej Warszawie czy słychać po prostu ducha Warszawy w nich? Jest bardzo dużo właśnie młodych, bo tak jak mówiłam, czy taka Kapela Steyr, czy nic ponie, Ferajna z Hoovera, to są y, młodzi ludzie i oni mają naprawdę bardzo duży, dużo, dużo fanów i fajnie, fajnie grają. Jakie są twoje ulubione słowa albo powiedzenia? Ja bardzo lubię takie powiedzenie przepraszam za pardą. Już go w paru piosenkach użyłam, bardzo to lubię. Poza tym ja w ogóle lubię ten sposób wymawiania, bo gwara to też polega na takim charakterystycznej wymowie końcówki, nie? deseczkie, mróweczkie, nazywanie na przykład warzywniak, czy tam schaboszczak, to też jest takie charakterystyczne dla gwary, poniatoszczak, o, takie rzeczy, szwagroszczak. No to są fajne, takie, one dodają takiego właśnie smaczku, humorku. No i też no właśnie propagujemy to. Są warsztaty gwary, Stowarzyszenie Gwary Warszawskiej bardzo prężnie działa i my mu też bardzo kibicujemy, jesteśmy takimi członkami honorowymi. Czy ty tego nauczyłaś się tak naturalnie, czy może ktoś z twoich bliskich jakoś szczególnie dbał o tę gwary i dlatego ty się z tym osłuchałaś? Osłuchałam się trochę przez mojego tatę i babcię, bo oni tego używali, no nie powiem, że tak cały czas, ale wplatali właśnie różne słówka z tej gwary. No i też na muzyce się wychowałam. Właśnie Jerema Temposki, Kapela Czerniakowska, zresztą poznałam w ogóle z Kapeli Czerniakowskiej Sylwestra Kozyre, który już nie żyje, ale wspaniały człowiek, Orkiestra Uliczna z Chmielnej, to wszystko było u mnie na winylach i ja od dziecka tym nasiąkałam. A czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Gdzie mogę usłyszeć taką gwarę warszawską? W Które miejsca mi polecasz? Ja bardzo polecam, o właśnie, to jeszcze jedna osoba ważna dla tego nurtu, o której nie powiedziałam. Heniek mało lepszy. on stworzył taką przestrzeń na Pradze, na Winklu. I tam regularnie są koncerty organizowane właśnie takiej, takiej warszawskiej muzyki. Sam Heniek zresztą tą jest reprezentantem takim, no bym powiedziała, wybitnym na tej naszej warszawskiej folkowej scenie. To serdecznie polecam to miejsce. Tak. Czekam na drugą płytę zespołu Teściowa Śpiewa. Serwus się tak po warszawsku żegna. I polecam się na przeszłość. Wysłuchaliśmy Beaty Łupczonek z zespołu Teściowa Śpiewa. Pozytywna energia, od razu ją usłyszeć można, a ja myślę sobie, że częściej muszę nagrywać ludzi na balkonie. W końcu dobre rozmowy nie tylko w kuchni. 13 minut do godziny trzeciej. Kończymy noc z reportażem. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Program przygotowali Wojciech Boński, Kajetan Tłukowski i Antoni Rokicki. Zapraszamy oczywiście na program za tydzień. Życzymy dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.